Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych Witam w przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia Infrafakty Mówi mi o Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielebiaś Witaj Piotrze Witam Dzisiaj powiemy o kilku przypadkach obserwacji UFO z Polski, jak też o pewnej konferencji, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych i o książce, która Jakiś czas temu się ukazała, a jest niezwykle interesująca. Może zacznijmy, pierwsze od tych przypadków z Polski, dlatego, że opublikowaliśmy artykuł artykuł Miazgi na temat przypadku z Jankowic Rudnicki, który miał miejsce na początku sierpnia. Często mówimy o tym, że i rzeczywiście dostajemy całą masę relacji, które wiążą się niestety z tak zwanymi chińskimi lampionami. i w pierwszym jakby takim odruchu, kiedy otrzymaliśmy relację od świadka, też pomyśleliśmy, że mamy z tym do czynienia. Jednak po bliższym przyjrzeniu się temu przypadkowi stwierdziliśmy, że jednak tak nie jest do końca i o tym właśnie pisze Arek. No właśnie. Przebliżmy w kilku zdaniach historię incydentu z Jankowic. Otóż na początku sierpnia pewien pan w towarzystwie, prawda, kilku innych osób, i pan, który potem zgłosił nam tę obserwację i z którym rozmawiał Arek. Przebywał, prawda, w ogrodzie swojego domu, kiedy wspólnie z innymi osobami zauważył pojawienie się dziwnego obiektu. No i wszystko byłoby cacy, jeżeli idzie o sprawę z lampionami. Gdyby nie, dość dziwny szczegół. Mówimy tu o lampionach chińskich. Może tym, którzy nie wiedzą, co to powiemy, że to przyczyna bardzo wielu zgłoszeń o obserwacjach UFO. Jest to rodzaj, nie wiem, balonów na, na, na ogrzane powietrze, lampionów, które unoszą się w górę i są dość popularne w czasie masowych imprez, tudzież przyjęć, tudzież wesel. I one w locie bardzo często sprawiają takie wrażenie, że rzeczywiście zbliża się inwazja kosmitów. Natomiast w przypadku Zjankowic było tak, że ten obiekt zatrzymał się w powietrzu. Był dość nisko. I... Posiadał jeszcze od spodu coś w rodzaju, jak to określił, świadek dysz no lub, lub nóżek. I, co, i co, co jeszcze ciekawe, on emanował prawda, jakimś światłem. Te, te nóżki nawet emanowały światłem i czym to tak naprawdę mogło być? Bo nie wiemy no, UFO, wiadomo, ufo, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, czyli właściwie wszystko, co jest w powietrzu, a czego rozpoznać nie możemy. Natomiast ten obiekt się zatrzymał, powisiał troszeczkę tutaj nad domami. Świadkowie mieli możliwość, aby mu się dokładnie przyjrzeć. Niestety nie wykonali żadnego zdjęcia, a potem owa kula wzniosła się w powietrze i zniknęła. I powstaje pytanie, co to było, prawda? Znaczy docenia... jeszcze ciekawe jest to, co, o czym mówi świadek, to, że jakby ta owa kula obracała się wokół osi cały czas, prawda, w momencie obserwacji. A no właśnie, czyli kolejny szczegół, który mówi nam, że mieliśmy do czynienia z czymś nie z dość niezwykłym, tak to określę. Natomiast, jeżeli mielibyśmy już tutaj kreślić jakieś scenariusze możliwe, to no, obstawiałbym za rodzajem, nie wiem, bezzałogowego... Pojazdu latającego. Mm. E, e, być może całkiem ziemskiego pochodzenia. Natomiast nie wiem, jaki miał był cel w tym, że testowano go, prawda? W Jankowicach. A jeszcze właśnie jak mówimy o tego typu, no być może ziemskiego pochodzenia w dziwnych obiektach, to niezwyku, niezwykle ciekawą relację, żeśmy otrzymali z Ryanu Radomska. I to nie jedno to jest też interesujące, dlatego że w tym samym czasie przyszły dwie relacje mówiące chyba o tym samym obiekcie. Otóż nad szosą, tak zwaną gierkówką, świadkowie mówili o obserwacji no, tak zwanego czarnego trójkąta, bo już z tym mieliśmy do czynienia nieraz. I tym razem też tak było. I w zasadzie te relacje się bardzo pokrywają, to jest no, dosyć niezwykłe. No właśnie, to może przytoczymy tutaj kawałek relacji, którą otrzymaliśmy od pana Michała. Mówi ona. Nadlatując na trasę, był na tyle widoczny, że dość dobrze zdążyłem się mu przyjrzeć. Na każdym z jego rogów umiejscowione było światło. Jedno przerywało, dwa pozostałe świeciły równo. Generowane światło było koloru jasno-żółtego, jednak samo w sobie nie oświetlało powierzchni trójkąta. Z dość bliskiej odległości można było precyzyjnie określić źródło światła oraz kąt, w jakim rozchodziło się z pojazdu. I co ciekawe, tego typu relacje od trójkątach latających docierają do nas, no powiedziałbym, w pewnych regularnych odstępach czasu. Ty pamiętasz zapewne jak bodajże dwa lata temu mieliśmy do czynienia z taką małą nawet falą obserwacji tych trójkątów, kiedy mhm. pojawiły się nam relacje z Warszawy, kiedy pojawiła nam się tak. słynna relacja z Sandomierza, kiedy pewien pan wyszedł i widział przelatujący trójkątny obiekt. Zwykle szczegóły prawda, tych obserwacji się między sobą dość mocno różniły. To znaczy, te trójkąty były prawda, zupełnie inne. Natomiast... Co no, jeszcze ciekawe... mieliśmy relację od Mariusza Fryckowskiego, panie. Tak, mieliśmy taką relację. Co ciekawe, jeszcze tutaj powiem, nie jestem w stanie określić w jak wielu przypadkach które do nas dochodziły, obserwacji tzw. latających trójkątów, mieliśmy do czynienia z prowokacjami, prawda? Bo my pamiętamy takie przypadki, że zgłaszał się do nas człowiek, który pisał, że jest na przykład wielce mm, szanowaną postacią i niestety nie może się z nami spotkać, nie może nam udzielić większej ilości informacji, ale na przykład, jak, bo to mówię o jednym z przypadków z, z okolic Warszawy, wizjał, prawda, z bardzo bliskiej odległości trójkątny obiekt, z którym przeżył dość bliskie spotkanie, ale niestety nic nam więcej nie powie. To się niestety powtarza i my nie wiemy, Właściwie, dlaczego niektóre osoby rezygnują z, z przytaczania prawda, dalszych szczegółów. Natomiast powiem jeszcze tyle, że w, z okolic centralnej Polski przychodzi do nas dość sporo takich relacji, właśnie. Ja pamiętam. Y właśnie to, o czym pisał Mariusz Fryckowski. To jest historia prawda, umieszczona w jednej z popularnych, ufologicznych polskich książek, gdzie rzeczywiście pilot szybowca obserwował przelot jakiegoś takiego płaskiego, trójkątnego obiektu właśnie, tak. może nie, nie, nie dokładnie w okolicach Radomska, ale całkiem nieodległego, nieodległego Bełchatowa. Mm. Tak samo z okolic Radomska, pochodzi taka historia sprzed kilku lat, kiedy otrzymaliśmy relację o co prawda nietrójkątnym, ale bardzo podobnym, to znaczy płaskim, czarnym, prostokątnym obiekcie właściwie, który również przelatywał nad okolicą. Nie wiadomo, czy tu nie mamy do czynienia w tych przypadkach z jakimiś właściwie bezzałogowymi pojazdami zwiadowczymi, niekoniecznie obcej cywilizacji. Natomiast warto podkreślić, że ten obiekt z Radomska, który był widziany prawda, 16 września tego roku, był znacznie większy. I tutaj tak, tak. ta sprawa jest w toku, bym powiedział, bo mamy jeszcze wiele, wiele pytań. Tak, a przy okazji, ponieważ to się odbywało przy dosyć, znaczy to widowisko przylatującego tak dużego obiektu, przy dosyć ruchliwej szosie w tym czasie, także jeśli ktoś miał okazję też obserwować właśnie tego dnia, czyli 16 września coś dziwnego w okolicach Radomska, także prosimy o kontakt z nami, małpaepoczta.pl No właśnie, co ciekawe, jest tutaj dodajmy, że ten obiekt, który był widziany w okolicach Radomska, również obracał się wokół własnej osi. Po -po Powstaje nam pytanie, czym są właściwie te obiekty? Trójkątne obiekty, które prawda, wdarły się do ufologii, wraz z falą słynnych obserwacji, jaka miała miejsce nad Belgią. Jeżeli ktoś rzeczywiście widział coś podobnego, to bardzo prosimy o kontakt. Ta sprawa jest w toku. Staramy się zanalizować to, co miało miejsce. Niestety nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z kilku źródeł. Przejdźmy może teraz do równie, równie ciekawej i co kontrowersyjnej konferencji, która ma się odbyć całkiem niedługo w Waszyngtonie. Tak jest. Ma się odbyć w Waszyngtonie. Konferencja, w której wezmą udział byli w tej chwili emerytowani członkowie służb wojskowych, którzy pracowali przy wszelkiego rodzaju wyrzutniach broni rakietowej znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jest to dosyć duże spektrum osób, są tam również wysokiej rangi oficerowie, którzy mówią o tym, że faktycznie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwowano dużą aktywność różnych dziwnych niezidentyfikowanych obiektów nad takimi miejscami, gdzie była składowana broń jądrowa i chcą wystąpić do rządu Stanów Zjednoczonych o to, aby ustosunkował się po prostu do tego i powiedział, co to było tak naprawdę. jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, oprócz relacji oficerów, mamy też doniesienia zwykłych żołnierzy, którzy spotkali się prawda, z czymś niezwykłym właśnie nad miejscami składowania broni jądrowej. Przy czym grupa osób, kilkunastu, którzy przeżyli coś podobnego, wspólnie z Robertem Hastingsem, czyli ufologiem i autorem książki, która mówi o tego typu spotkaniach, mają zamiar uświadomić niebezpieczeństwo, jakie wiąże się właściwie z jakimiś interwencjami nie wiadomo skąd, w miejscach, które no, mają kluczowe znaczenie dla obrony, dla obrony kraju. A żeby nie być gołosłownym, to przytoczmy to, o czym mówią. Jest to, aż uwaga, 120 relacji. To jest bardzo dużo. Nie przytoczymy oczywiście tutaj wszystkich. Zapraszamy zainteresowanych do lektury artykułu właśnie Roberta Hastingsa UFO i Broni Jądrowa, który znajduje się na naszej stronie w dziale UFO i Wojsk. Natomiast y, tych relacji było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo i to nie były tylko placówki amerykańskie, ale również radzieckie. Mm. Natomiast warto tutaj przytoczyć kilka przypadków, szczególnie ciekawych, a najciekawszym ze wszystkich było według mnie przynajmniej spotkanie Johna Millsa, które miało miejsce w roku 1979. Co ciekawe, jest to o tyle ważna sprawa, że nie był tam świadkiem jedynie Mil, prawda? Bo w większości tych przypadków obserwacji świadków było kilka. Mil z nocą zjawił się w pobliżu jednego z silosów, prawda? Żeby dokonać jakichś prac. Okazało się, że nad stanowiskiem wisi dość dziwny obiekt. Co Ciekawe miał formę prostokąta. Był zupełnie czarny, natomiast udało się, dało się zauważyć jego obecność. I jak się okazało, panowie próbowali go nawet obejść zobaczyć co to było tak naprawdę natomiast nie udało im się tego obiektu zidentyfikować zupełnie dlatego też myślę, że to co się nam szykuje to znaczy ta konferencja, bo wiemy, że z tymi, z tymi no bądźmy szczerzy, z wieloma z tymi przypadków wiążą się pewne kontrowersje natomiast jeżeli y, rzeczywiście ta konferencja dojdzie do skutku i przedstawione zostaną jakieś dowody to według mnie nie może być to jedno z najciekawszych ufologicznych wydarzeń tego roku tak, dokładnie. No zobaczymy, ponieważ my nagrywamy program przed, przed tą konferencją. Także ja myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli okazję podzielić się pewnymi pierwszymi wnioskami z nich wynikającymi. Dokładnie tak, a przypominam, że jeżeli ktoś chce poznać kilkanaście relacji amerykańskich żołnierzy na temat właśnie ich bliskich spotkań z tego typu obiektami w miejscach składowania broni jądrowej to zapraszam na naszą stronę www.infraorg.pl artykuł nazywa się UFO i broń jądrowa Tak, a odbiegając od tematyki noli UFO i dziwnych obiektów jakiś czas temu w Polsce nakładem wydawnictwa Kos ukazała się książka znanego rosyjskiego kryptobiologa Valentina Sapunowa Między człowiekiem a zwierzęciem No mieliśmy okazję przeczytać tę książkę i ja muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony że ona w ogóle przeszła jakoś bez echa, bo to było bodajże w zeszłym roku kiedy trafiła na rynek wydawniczy, a jest po prostu świetna tutaj pan Sapunow w zasadzie podaje jasne, stuprocentowe dowody na to, że mamy do czynienia właśnie z tak zwanym śnieżnym człowiekiem, który jak wynika z tego co pisze pan Sapunow, po prostu istnieje. Tak, ta książka jest niezwykle ciekawa. A dlaczego jest taka ciekawa? Bo nam podaje dowody ale nie w takiej wersji amerykańskiej, to znaczy Sapunow jest biologiem, prawda? Jest członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk i mówi nam jasno, że nie możemy mówić, że coś nie istnieje, jeżeli tego nie szukamy. Bo tak naprawdę, jak nam udowadnia, ostatnie szeroko zakrojone poszukiwania tych istot to jest właściwie, to są lata 50. Ta sprawa poszukiwania tego, co profesor Porczniew nazwał reliktowymi hominidami, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy możliwości, jest no, właściwie z zaniechana. Z, z czym się wiąże główny problem istnienia tak zwanych małpoludów, czyli istot typu Yeti, prawda, Wielka Stopa, czy, czy, czy Almas, Z tym, że nie mamy ym, prawda, dowodów. Nie mamy dowodów w postaci choćby żywego czy martwego osobnika, a Sapunow nam mówi, że Niekoniecznie, takie dowody były Tak tak tego, że w jakiś dziwny sposób yy, zaginęły tak, poza tym, może nie w dziwny sposób. Dzisiaj mamy dość duże zainteresowanie tego typu historiami, prawda, śnieżnych ludzi, Bigfootów, Sasquatchy. Natomiast kiedyś było to traktowane zupełnie inaczej, prawda, a te dowody materialne, o których on mówi, sięgają na przykład okresu II wojny światowej, kiedy rzeczywiście kilka takich osobników zastrzelono. Przetacza nawet taki dość ciekawy przykład, że czekiści uśmiercili jednego śnieżnego człowieka w Azji Centralnej, myśląc, że to jakiś wróg przebrany w futro. Okazało się, że nie był przebrany w futro, była to jakaś człowiekokształtna istota. Polecamy wszystkim tą książkę. Można będzie zapoznać się z jej fragmentami niebawem na naszych stronach. Natomiast uderza jej niebanalność, no bo rzeczywiście każdy może powiedzieć, a cóż to za zwierzę, cóż to za istota, którą do tej pory nie złapano. Ale tak naprawdę Sapunow przedstawia nam dość w prosty sposób to, że ona niekoniecznie musi Dążyć do spotkań z nami. No i zauważa jeszcze coś ciekawego, bo nie da się nie zgodzić z tym, że wszelkiego rodzaju stworzenia, którymi się zajmuje kryptobiologia, muszą się rozmnażać, żeby utrzymać jakąś liczebność populacji. On nam wskazuje, że te stworzenia mogą co prawda nie być tak powszechne, że tworzą jakieś zgrupowania ale mogą występować w dość dużym oddaleniu od siebie. Najwięcej ich występuje w krajach byłego ZSRR. To no, są dość regiony prawda, niedostępne, także takie ekspedycje są trudne do przeprowadzenia. Natomiast nie wylewajmy tutaj dziecka z kąpielami. nie mówmy, że te dziesiątki relacji nic nie znaczą. Jeżeli nawet tego stworzenia nie ma, to być może w nich zawarte są jakieś pierwotne lęki naszych przodków przed, przed spotkaniem z nimi, prawda? To się w nas ciągle ujawnia. Natomiast wszystkim, którzy interesują się tymi kwestiami, którzy chcą poznać ciekawe historie, które są tam zawarte, na przykład opowieść pewnego żołnierza o Karapetian, który po prostu schwytał taką istotę, tudzież inne historie, to bardzo gorąco polecamy książkę Między Człowiekiem a Zwierzęciem Walentyna Sapunowa. Tak jest, a przy okazji na naszej stronie głównej www.infra.org.pl mamy specjalną zakładkę, gdzie będziemy właśnie promować wszelkie tego typu ciekawe nowości wydawnicze. I to bynajmniej nie z powodów komercyjnych, tylko po prostu tych, że uważamy, że na naszym polskim rynku wydawniczym niewiele jest interesujących pozycji, jeśli chodzi o zagadnienia, o których mówimy, a te, które są należy w jakiś sposób właśnie promować. Także zachęcam do zapoznania się z tą pozycją, jak też z innymi, które żeśmy wcześniej promowali i będziemy jeszcze promować w przyszłości. Zapraszam za tydzień. Być może powiemy więcej o tej konferencji związanej z UFO i instalacjami wojskowymi. Dziękuję Ci, Piotrze. Ja również dziękuję i zapraszam za tydzień. Ja również zapraszam, dzięki. Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych,